Dobrze, proszę Państwa, to, co robimy, czy chcemy dzisiaj zrobić, to jest eksperyment, bo, nie wiem, był taki temat niezwiązany z konkretnymi tekstami Pisma Świętego? W... No, Mesjanizm był, ale to Mesjanizm dosyć prosty jest. No dobra, mianowicie chcielibyśmy w ramach naszego cyklu spróbować dotknąć spraw, które, jak już powiedziałem przed chwilą, nie są związane bezpośrednio z daną treścią danej księgi. Tak? Czyli nie, nie patrzymy na, czy chcemy spojrzeć na Pismo Święte, na, na zagadnienia w Piśmie Świętym nie z punktu widzenia poszczególnego autora biblijnego, tak? poszczególnej księgi. Tak? Chcemy wyjść ponad to, i spojrzeć tak trochę, jakby to powiedzieć, szerzej, tak? Czyli spojrzeć w ten sposób, żeby wyciągać materiał z różnych źródeł tekstu Pisma Świętego. Takie podejście zahacza o coś, co się nazywa teologią biblijną, tak? czyli teologią wynikającą z Biblii albo teologią autorów biblijnych. Nie będę teraz precyzował która definicja jest prawdziwa, która nieprawdziwa, ponieważ jest to zagadnienie na osobny temat, więc zostawmy go. Natomiast ważne dla nas jest, że, że no właśnie nie będziemy trzymać się konkretnych ksiąg. Ja będę skakał. Dzisiaj przyniosłem nawet księgi, które nie są związane w ogóle z Pismem Świętym, więc to, to, to moje skakanie w różne tematy będzie, jak zobaczycie państwo, trochę takie no, właśnie no, niekoniecznie biblijne. Czym my się chcemy zająć? Otóż sformułowany temat tego naszego spotkania został sformułowany objawienie Boga w Starym Testamencie. No, kwestia objawienia tego, że Bóg się objawia w Starym Testamencie, no, myślę, że nie ulega w dyskusji. Jak czytamy Pismo Święte, to jakoś o tym Bogu coś Jakieś informacje do nas docierają. Coś wiemy o Bogu więcej. Jakoś więcej o Bogu na Boga możemy inaczej spojrzeć. Jakoś więcej o nim powiedzieć. No, tekst Pisma Świętego dostarcza nam informacje o Bogu. Tak? no Jest objawienie w Piśmie Świętym. Co, co tu jest takiego ciekawego? Tak? No, można by to zamknąć kilkoma zdaniami i powiedzieć dziękuję, starczy. No, nie jest to takie proste. Dlaczego? Bo okazuje się, że to objawienie nie jest. Jest związane, jest rozłożone w czasie, jest związane z pewnymi wydarzeniami. To objawienie nie jest objawieniem takim, że Bóg przychodzi, mówi, to ja jestem, patrzcie, rozumcie i koniec. Bóg przychodzi do człowieka, Każe mu myśleć, każe mu poznawać, każe mu stawać przed sobą jako przed tajemnicą, przed jakimś odkryciem. I człowiek idąc tym, tą drogą, no, próbuje właśnie tego Boga odkrywać. I zapisem tego odkrycia jest tekst Pisma Świętego. Dlaczego tak jest? No właśnie między innymi będę próbował to pokazać Państwu. Chodzi o to, żebyśmy spróbowali na Pismo Święte spojrzeć nie z punktu widzenia takiego utrwalonego już tekstu Pisma Świętego, chociaż on jest utrwalony, prawda, starożytnego tekstu, który po prostu nam został dany, my go czytamy, jesteśmy znawcami od tego tematu, te, tego, tej księgi, tak jak ktoś jest, nie wiem, znawcą od Małego Księcia, kto inny jest znawcą od Bolka i Lolka, prawda, no, jak obejrzało się te 20 razy Bolka i Lolka, to trudno, żeby nie być znawcą z tematu, prawda? No to ja też cztery razy przeczytałem Pismo Święte, dwa razy po polsku, kilka razy w oryginale, prawda? No i jestem znawcą. No nie. Dlaczego? Bo tekst Pisma Świętego jest tekstem dynamicznym. To znaczy, tekst Pisma Świętego jest zapisem pewnej historii historii odkrycia, historii poznawania. Która to historia nie skończyła się? To jest ciekawe. Ona dalej trwa. I to, co ja będę chciał zrobić, przepraszam, że to jest rozłożone 10 spotkań, że to od razu nie może do wszystkiego powiedzieć, że to, co ja będę chciał tu zrobić, to będę chciał właśnie Państwu pokazać tę dynamiczną stronę tego objawienia. Nie tylko fakty, tak? Tylko to, że to się działo, że było rozłożone w czasie, że było jakoś ułożone zgodnie z tym, co Bóg sobie postanowił i po prostu tak to ułożył. Tak? I to ma pewien, to, to ułożenie ma pewien sens. Czyli to nie jest objawienie, jeszcze raz po tresie, Bóg przyszedł, mówi, to ja jestem i koniec. I wszystko już wiemy. Nie. Bóg przychodzi i ja mówię, a kto to jest? I to jest pytanie. I to jest objawienie Boga w Piśmie Świętym. To tak gwoli wstępu. Jak przy każdym wykładzie, najpierw należy zrobić zagadnienia wstępne. Bo tutaj jest rozpis na drugiej karce, nie na tej, co mam przed sobą, na drugiej karce jest rozpisane wszystko na dziesięć spotkań i jest napisane zagadnienia wstępne. Słucham? Oto jedno będę musiał wykreślić. Punkt pierwszy zagadnień wstępnych to są zastrzeżenia metodologiczne. Jak przy każdym wykładzie, drodzy państwo, no, dla, dla porządku chciałem powiedzieć, to, co będę mówił, jest pewną wizją, pewnym skrótem. Oczywiście przydałaby się tu bibliografia, tak, albo przepisy chociaż. Oczywiście, że ja robię pewne założenia. Rzecz jasna, no, przy każdym wykładzie tak się robi. Więc proszę pamiętać, że podczas tego naszego wykładu, że jest to pewna właśnie synteza, czy próba syntezy, zagadnienia, że to nie jest opracowanie od początku do końca wszystkiego, co jest w Piśmie Świętym. No, oczywiście ja starałem się zrobić jak największą syntezę tego objawienia w Piśmie Świętym i mam nadzieję, że będzie to jakoś całościowe podejście. Natomiast rzecz jasna, że na temat Pisma Świętego w całości ja mówić nie będę i nie jestem nawet w stanie mówić. Drugie zagadnienie to jest zagadnienie takie wstępne, zupełnie wstępne i metodologiczne, że będziemy musieli Zostawić na boku chronologię ksiąg. Tak? Wyjaśnijmy to sobie. O co mi chodzi? Yy, mamy w tekście Pisma Świętego mamy yy, kanon, tak? Czyli mamy tak. Zaczynamy od księgi rodzaju, księga wyjścia, liczb, kapłaństwa, podłożonego prawa, yy, ród, tam sędziów, ród, prawda i tak dalej, i tak dalej. I na apokalipsie kończąc. Tak? To jest chronologia ksiąg. Tak? czyli tak jak się księgi układają, w kanonie, w ułożeniu, tak my natomiast nie będziemy szli tą, nie będziemy jako swojego, swojej podstawy trzymali właśnie ten, ten, ten układ. Nie będziemy tego układu trzymali. Dlaczego? Dlatego, że on nie jest chronologiczny. I moje spojrzenie tutaj, które będę chciał Państwu pokazać, będzie próbą jakiegoś ułożenia tych wszystkich danych na płaszczyźnie czy na osi czasu. Przy czym też nie do końca, też niedokładnie, bo w którychś momentach po prostu się tego nie da zrobić. Mamy tekst, dla nas ważny, dla, dla pokazania zagadnienia ważny, ale my go nie potrafimy włożyć w odpowiedni rok. Możemy powiedzieć, że on był mniej więcej tak z dokładnością do tysiąca lat ustawiony o tu, czyli bardziej stary lub bardziej nowy. Tak? Przepraszam za taką... No, nie, nie, brak precyzji, taki brak precyzji. Dlaczego? Bo przy niektórych tekstach, a zwłaszcza przy, przy współczesnej biblistyce, no tak właśnie mamy, że my wiemy, że ten tekst jest gdzieś w czasie ustawiony. Hmm, tylko gdzie? A tego to nie wiemy. I y, powoduje to pewnego rodzaju no, konsternację w nas, bo chcielibyśmy y, wiedzieć, że to było tu, to było w ten czas, a to było w ten czas, no. Czasem możemy powiedzieć, że jeden tekst jest wcześniejszy od, od następnego, a inny jest późniejszy od tego tekstu. Ale kiedy one nastąpiły, to tak mniej więcej ustawiamy. Mniej więcej. Czyli ja będę się starał to robić właśnie w sposób diachroniczny, czyli tak w czasie iść. Tak? Ale też z taką dokładnością do no, niewielką ale będę starał się trzymać czasu, a nie będę starał się trzymać chronologii ksiąg. Czyli z tego wynika, że będę skakał po księgach. Tak? Tu coś z tego, tu coś z tego, tu coś tamtego. No. No. Może komuś się pojawić w tym momencie problem. Proszę księdza, to ksiądz tak tu z tego tekstu powyciągał, tu z tego tekstu to wyciągnął, z tamtego tekstu coś tam wyciągnął to gdzie tu jest Pan Bóg? To gdzie tu jest jakaś dobra nowina? No, ja mam ten kłopot, jak ja zwłaszcza robię na studiach teologicznych takie wykłady, wiecie, początkowe, gdzie trzeba takie właśnie kawa na ławę, wszystko wyciągać, pokazywać jedno z drugiego, co wynika. No mam taki, taki problem, że czasem na moi studenci tracą wiarę na moich wykładach, ponieważ wywraca im całe Pismo Święte do góry nogami. Nie jest to moim celem, to znaczy nie jest moim celem niszczyć wiarę kogokolwiek. Tylko chcę zwrócić uwagę, i to też jest założenie metodologiczne, to znaczy to jest taki, ja to nie mówię tylko krotochwilnie, żeby państwa w tej, o tej godzinie prawie 20 obudzić, prawda? Tylko mówię to dlatego, żeby po prostu pokazać problem, który mamy, tak? Problem jest taki, że my często mamy, no, przynajmniej moi studenci często mają takie, taką sytuację, że co innego zakładają w stosunku do Pisma Świętego, na przykład co do natchnienia tekstu Pisma Świętego, a co innego jest nauką Kościoła. tak? I w związku z tym ja będę się starał trzymać nauki Kościoła i mam nadzieję, że dziewiąty wykład, nie dziesiąty, dziewiąty wykład będzie na temat dokumentów Kościoła mówiących o objawieniu. Mam nadzieję, że do tego dojdziemy, tak? że to nam się uda y, y, y, zrobić, tak? bo, bo te dokumenty istnieją, są. A niestety czasem jest tak, że po prostu y, różne osoby mają różne, y, różne spojrzenie na tekst Pisma Świętego i ten, to spojrzenie jakby kłóci się, przeszkadza w zrozumieniu y, tego, co będę ewentualnie mówił. Jaki jest na to sposób? Pytać. I tu, drodzy państwo, oczywiście, ponieważ to są studia w jakimś sensie, proszę pytać, jeżeli coś byłoby niejasne. Ja oczywiście będę starał się wytłumaczyć, na ile będę potrafił. Tak? Czyli zobaczcie państwo, mamy pewne zastrzeżenia, Dotyczą one pewnej ogólności naszego wykładu. Tak? Trzeba te zastrzeżenia zrobić, no bo, bo jestem świadom tego, że można by jeszcze więcej niż to, co ja teraz powiem, teraz, znaczy w ciągu tych dziewięciu spotkań, będzie można to, to można byłoby coś więcej powiedzieć. No, nie zawsze będziemy w stanie to, to, to zrobić. Dobrze. Yy, to teraz należałoby zadać pytania. są jakieś pytania? Ale pójdźmy dalej. Yy, drugie zagadnienie wstępne, które dzisiaj, właśnie, któremu chciałem dzisiaj poświęcić trochę czasu, yy, jest, proszę, drogich Państwa, yy, yy, spojrzenie na człowieka. Znaczy, ważne dla nas jest to, żebyśmy zrozumieli sytuację w której znajduje się człowiek, do komu się Pan Bóg objawia. Dlaczego zapyta ktoś? Przecież mieliśmy mówić o objawieniu Boga. Widzicie Państwo, jest pewien kłopot z tym objawieniem. Ponieważ ono jest rozciągnięte w czasie, można by zadać pytanie, dlaczego jest ono rozciągnięte w czasie? I odpowiedź jest bardzo moim zdaniem logiczna. Rozciągnięte jest w czasie dlatego, że Człowiek nie nadąża za Panem Bogiem. Pan Bóg pokazuje siebie, Pan Bóg interweniuje w historię. Pan Bóg zaprasza człowieka do tego, że poszedł za nim, ale zaprasza o tego konkretnego człowieka. Nie wszystkich w ogóle ludzi, tylko konkretnego człowieka, o, o tego człowieka. Ale żeby zaprosić o tego człowieka, o tego, o tego, to Pan Bóg musi powiedzieć dokładnie do niego. Dokładnie w jego systemie myślenia, dokładnie w jego języku i tak dalej. Pamiętacie Państwo, jest w Księdze Wyjścia taki moment, kiedy Mojżesz dostaje od Pana Boga tablice kamienne, na których jest napisane prawo, dziesięć przykazań. My jeszcze wrócimy do tych dziesięć przykazań. I tam jest napisane, że palcem Bożym zostało napisane te prawo. W jakim języku zostało napisane te prawo? Otóż w takim, żeby ci ludzie je zrozumieli. Tak? Czyli w języku hebrajskim. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że ja przywołuję ten cytat z Pisma Świętego po to, żeby Państwu zilustrować. Bóg mówi do konkretnego człowieka i mówi do niego w konkretnym języku. W takim razie Żebyśmy zrozumieli, dlaczego Bóg mówi o do tego człowieka to, a do tego człowieka to, a do tego człowieka to, a do innego jeszcze co innego. I żebyśmy z tego mogli zrobić jeden yy, ciąg objawienia, to musimy zapytać, a kim jest ten człowiek? Kto to jest ten człowiek? Pozwólcie więc, że najpierw zatrzymamy się nad pytaniem, kto to jest człowiek. I żeby to, to na to pytanie odpowiedzieć, trzeba by... Znaczy, na to pytanie bardzo można prosto odpowiedzieć, bo po prostu można scharakteryzować tego człowieka i powiedzieć oto ten człowiek. Ale to nie będzie pełne, pełne... Czyli wyciągnąć po prostu teksty Pisma Świętego i pokazać, kim jest ten człowiek. Ja zaraz to zrobię. Ale to nie będzie pełny obraz tego człowieka. Bo Obraz tego człowieka jest dynamiczny, a żeby to pokazać, trzeba sięgnąć do na przykład takiej książki. To nie jest y, kryptoreklama, że ja tą książkę y, y, pokazuję, tylko chodzi mi o to, mity starożytnych Egipcjan. Babilońska y, literatura mądrościowa, mity sumeryjskie, mity akadyjskie. Od czego zaczynamy? Może od Sumeru, albo nie. Od, od, zacznijmy od Egiptu, będzie prościej. Zacznijmy od Egiptu. Żeby zrozumieć, kim jest człowiek w Starym Testamencie, trzeba by pokazać tło. Pozwólcie państwo, wy usiądźcie sobie teraz wygodnie. Ja kawałkami będę czytał te teksty. Nie wiem, czy mieliście okazję do, do czytania tych tekstów, ja serdecznie Państwa zachęcam. Literatura starożytna jest tak ciekawa, tak pasjonująca, że naprawdę warto, warto sięgnąć do tej literatury. No i taki malutki fragmencik tej literatury z dwóch, jednych z najstarszych cywilizacji na świecie w ogóle. Otóż, otóż drodzy Państwo, mamy sytuację, Stworzenia człowieka w tekście, w tekstach właśnie egipskich, Naraz, bo chyba to nie ten tekst mi tu się otworzył, przepraszam, bo ja muszę. O, tak, już wiem, który. To nie ta zakładka, przepraszam. Otóż tak, pierwsze to jest mit o stworzeniu ludzkości. Nie będę czytał całego mitu, mianowicie. Ostatni jego fragment. Piękniejszego powitania Re nie mógł sobie nawet wyobrazić. Pochwycił córkę w ramiona, po czym porwał ją do tańca. Większej dotąd nie znalazłem radości, niż móc uściskać cię po długich dniach rozłąki. Twoja mowa i twoje słodki, twój słodki uśmiech wnet przepędzą ciemność i wszystkie moje smutki. Harmonia i ład szybko powrócą w, tą, w tę stronę, a niebo znów rozjaśni się pięknym błękitem. Choć byłem od zawsze i widziałem już wszystko, na próżno bym szukał w pamięci chwil równie szczęśliwych jak ta i zwierzył się ze swego wzruszenia. I wtedy zapłakał Bukre. A wielkie łzy szczęścia, jedna po drugiej spadały na ziemię niczym obfity deszcz. Nie zlały się jednak w jezioro, tylko zakrzepły, każda z osobna. Przybierając kształt ludzkich ciał, wokół zajaśniało, jakby dzień podwoił swe światło, a wszyscy zebrani bogowie pochylili się nad człowiekiem, obdarzając go swym błogosławieństwem i łaską. Człowiek miał żyć odtąd jako cząstka Boga i zaludnić kraj Pana Wszechrzeczy. Miał wielbić swego Stwórcę i wędrować ku śmierci. Miał czynić i mówić ma. Aby zasłużyć na wielką szczęśliwość. Na ziemi miał być syty, jeżeli z woli bogów Nil użyźni pola, i miał być głodny, gdy nieposłuszeństwem obrazi niebian. To jest jeden walutki fragmencik. Drugi fragmencik, drodzy Państwo, do tego samego nawiązuje, mianowicie. Pierwsi ludzie pojawili się na ziemi, to jest mit o boskim garncarzu Hunie. Pojawili się na ziemi znacznie później. Otóż Bukre, rozgniewany na swoją ukochaną córkę Tufnut, obraził ją na oczach innych bogów, a tym samym przyczynił się do jej ucieczki z Egiptu. Gdy po długiej nieobecności, która była ciężkim, która bardzo ciążyła tęskniącemu za córką Bogu, Tefnut dała się nakłonić do powrotu do Nubi, z, z Nubii. Na, próśbę, na prośbę Tota spotkała się z ojcem w Memphis. Ten zapłakał na jej widok wzru, ze wzruszenia i radości, a jego łzy zakrzepły, dając początek ludzki, rodzajowi ludzkiemu. Pierwsze pokolenie ludzi było bardzo bogobojne, prawe, uczciwe i za to bogowie ich chwalili. Nie szczędzili im swego błogosławieństwa, a oszczędzali im trosk i trudów. W świecie panowała pokój i harmonia. Opuszczam, żeby trochę nie ten. Zrazu na ziemi pojawiło się zło, kłamstwa, zawiść, nienawiść. W końcu wyczerpała się cierpliwość Re, który ze wstrętem odtrącił, odwrócił się od skażonego niegodziwością człowieka. No i Coś trzeba było zrobić z tymi ludźmi, sesłał na nich karę, Opuszczam fragmenty tekstu, bo nie, nie jest moim celem czytanie Państwu wszystkiego. Cóż dalej? Otóż yy, trzeba było coś zrobić, żeby yy, no, odtworzyć zniszczoną ludzkość. Poszedł Re do Chnuma. Chnum był gardzarzem i to właśnie tę jego umiejętność chciał wykorzystać ojciec bogów. Gdy władca Elefantyny, Chnum, stawił się na rozkaz Re, ten przemówił do niego: skazałem ludzi na wygubienie, bo złem za dobro nam odpłacali, gardząc darami, którymi w szczodrze ich obdarowaliśmy, my to czy znaczy bogowie. Odwet Boży nie miał dla nich litości lecz ja w końcu winy ich za odkupione uznałem. Ocalałych tylko garstka się ostała, zbyt skromna, by oba kraje na nowo zapełnić, dlatego z twoją pomocą, chnumie, chciałbym lud odnowić. Spełnię, co nakażesz, panie, odparł chnum, choć nie wiem, jak mam to uczynić. Użyjesz tego, co zawsze masz pod ręką w swoim warsztacie. Z ziemi zaczerpniesz ił, zwilżysz go wodą, a później z gliny ukształtujesz ciało, na twym gardzarskim kole formy towarzyszy, y, formy tworzysz wszelkie. Dlaczegoż więc ludzkiej postaci nie miałbyś ulepić? Idź więc, idź więc i czyni, jak ci nakazuję. O, tak powstali ludzie według tekstów y, z y, Egiptu. I zobaczcie Państwo, można by zadać pytanie, kim jest człowiek w takim, takim rozumieniu? Kto to jest? Ano to jest biorę to wszystko w cudzysłowie, laleczka do zabawy. Tak? Bogowie mają po prostu zajęcie. Po prostu no, stworzyli ludzi, żeby ludzie im służyli, a oni bogów za to będą obdarzali swoimi yy, łaskami. Tak? Jak, bogo, jak yy, ci ludzie będą nieposłuszni, to co zrobią bogowie? No tak jak zrobił Re, po prostu ich yy, wyciął. Tak? Spalił dokładnie mówiąc. Odwet Boży, który to robił, to jest żar słońca, żar Boga Re. Zobaczcie, drodzy Państwo, zatem, że jest pewna gradacja. Są bogowie i są ludzie. Przy czym ludzie są niewolnikami bogów. Tak? I tak naprawdę ludzie nie mają nic do gadania. Jak Nil wyleje, to jest błogosławieństwem, ta powódź, błogosławiona, to będzie mi mieli zboże. Jak Nil nie wyleje, a to jest przekleństwo. Susza jest przekleństwem i Egipt nie przyniesie owoców, nie przyniesie plonów. Cóż mógł człowiek zrobić? No nic, tylko po prostu żyć, chwalić bogów, działać na ich korzyść i właściwie. A reszta, co jest o ludziach tam, to Państwo i o tym, jak to ci ludzie tam czasem postępują, to w Egipcie możecie tutaj, poczytając sobie, czytając sobie te mity starożytnych Egipcjan, możecie sobie zobaczyć. Jak pewnie zwrócicie uwagę podczas tej lektury, tak naprawdę głównymi bohaterami tych mitów są bogowie. Człowiek tam jest przy okazji. Przejdźmy, przenieśmy się nad inną rzekę, dokładnie na dwie rzeki, nad Tygrys i Eufrat, i drodzy Państwo, spójrzmy na to, w jaki sposób zostały, został stworzony człowiek w, według poglądów sumeryjskich, czyli jesteśmy gdzieś czwarty, trzecie, tysiąclecie przełom na, w Delcie, czy tak na samym na samym dole prawie, prawie. Babilonii, czy tam właśnie Międzyrzecza, no i co tu jest, co tu się znajduje. Króciutki tekścik, spróbuję w całości go przeczytać. Kiedy niebiosa od ziemi zostały odłączone, dawniej były trwale zespolone, i bogini matka i boginie matki wyłoniły się, kiedy ziemia została osadzona, kiedy ziemia została utwierdzona, kiedy bogowie prawa dla niebios i ziemi ustanowili, i dla rozlokowania grobli, kanałów brzegi Tygrysu i Ofratu umocnili, wtedy Anu, Enlil, Utu i Enki, wielcy bogowie, oraz Anuna, wielcy bogowie, za jej miejsce na wyniosłym tronie otaczonym bojaźnią i rozmawiali ze sobą, kiedy bogowie prawa dla niebios i ziemi ustanowili dla rozlokowania grobli kanałów brzegi Tygrysu i Ofratu umocnili, wtedy Enlil rzekł do nich, co chcecie teraz uczynić? Co chcecie teraz stworzyć? O Anuna, wielcy bogowie, co chcecie teraz uczynić? Co chcecie teraz stworzyć? stworzyć. Wielcy bogowie, którzy tam się znajdowali i Anuna, rozstrzygający los, jedni i drudzy odkrzyknęli to Endilowi. O Uzumuła, o Wduranki, Chcę, chcemy zabić Boga Lamgu, Lamga i z jego krwi ludzkość dać, ludzkości dać wyłonić. Niech praca, prace bogów będą ich zadaniem. Niech ludzie ustaną na zawsze, niech ustalą na zawsze rowy graniczne, motykę i kosz do dźwigania damy im w rękę, aby dla świątyni wielkich bogów, która dla wyniosłego tronu jest właściwa, Łan do Łanu seriami dostarczali aby rowy graniczne zawsze ustalali i groble przygotowywali, aby pola bogów Anuna stały się liczne i dostatek kraju pomnożony, aby świata bogów doskonale, święta bogów doskonale obchodzić, chłodną wodą oblewając i w wielki, wielkiej siedzibie bogów, która dla wzniosłego tronu jest właściwa, imiona Ulegara i Annagara nazwiesz ich. Aby byki, owce, kozły, ryby, ptaki oraz dostatek kraju pomnożyć, bogowie Enul i Ninul swimi czystymi ustami tak postanowili. Bogini Aruru, dla której godność pańska jest właściwa, wielkie plamy, plany sama nakreśliła, aby pracownicy doświadczeni i niedoświadczeni, jak zboże sami z siebie, jak zboże sami z siebie wyrośli z ziemi. Tak postanowienie jest niezmienne, jak wieczne gwiazdy na niebie. Aby ludzie święta bogów dzień i noc doskonale obchodzili, wielkie prawa dlatego sami naszkicowali An, Enlil, Enki i Ninmach. Wielcy bogowie, w miejsce, gdzie ludzkość stworzyli, bogini Nidaba jako władczyni została ustanowiona. O, taki sumeryjski mit. E, kim jest zatem człowiek? Człowiek po prostu jest niewolnikiem, pracownikiem. Tak? E, tam jednym z mitów, ja nie będę go czytał, jest mit o e, pobłogosławieniu motyki. Złota motyka, ustrojona w jakieś girlandy kwiatów. Została przekazana do świątyni, że pamiętał. To jest twoje narzędzie. tak? Sięgnijmy do mitów akadyjskich. Bardzo podobne są. Ja z góry przepraszam za yy, trochę toporny niepolski, niepolską składnię tych yy, tekstów. Nie tylko dlatego, że czyta to się fatalnie, tylko po prostu taki jest, taka była składnia yy, tych, tych tekstów. One są czasem, znowu już tam taki fragmencik, kończący ten fragment, który teraz będę czytał, gdzie są Marduka pokazane, imiona Marduka pokazane. No to jest około pięciu stron samych imion, więc no dosyć trudno to czytać. Przenosimy się w czasie i trochę bardziej na północ, pod góry Turcji mniej więcej. Otóż mamy epos, który się nazywa Enuma Elish, a gdy na górze to się tak tłumaczy, a gdy w górze. Pomijam całość tego tekstu. To, co mnie interesuje, czytam. Marduk wysłuchał wypowiedzi bogów i w sercu swoim postanowił stworzyć rzecz wspaniałą. Otworzył usta swe i Bogu Ea przekazał to, co w sercu swym postanowił. Podał jako wskazówkę. Chcę, chcę krew zmieszać i kości uhromować, Niech powstanie Lilu, imię jego będzie człowiek. Chcę zaiste stworzyć, nie liu, tylko Lulu, człowieka. Niech na niego nałożona będzie praca bogów, aby mogli odpocząć. Chcę udoskonalić organizację bogów, ulepszyć. Wspólnie winni być czczeni, podzieleni jednakże na dwie grupy. Odpowiedział mu Ea, mówiąc te słowa, jak, jak sprawić ulgę bogom. Podał mu myśl. Niech wytypowany będzie jeden spośród braci, aby on jeden był zniszczony, a ludzie stworzeni. Niech bogowie wielcy się, zbiorą tutaj, niech się tutaj zbiorą. Winni niech będą wymienieni, niech oni go wskażą. Marduk zgromadził wielkich bogów, traktował ich przyjaźnie, podawał wskazówki, Na jego słowa bogowie zwrócili baczną uwagę. Król powiedział słowo do Annunaki. Zaiste, wasza wcześniejsza decyzja była prawdziwa. Słowa, które do mnie powiecie, niech także będą prawdą. Któż jest tym, który wywołał walkę i Tiamat zachęcał do przeciwstawienia się, bitwę zarządził? Niech zostanie mi przedstawiony ten, który spowodował wojnę, bym nałożył na niego karę. Wy siedzcie w spokoju. Odpowiedzieli Igigi, bogowie wielcy, mówiąc do: Lugel, Lugaldimarnaki, doradcy bogów swego pana. Kingu jest tym, który spowodował walkę. Podburzył Tiamat, bitwę zarządził. Spętali go i trzymali przed Ea. Karę na niego nałożył, arterię krwi przeciął. Z krwi jego ludzkość stworzył, nałożył na nią pracę, bogów uwalniając od niej. Skoro Ea, mądry, stworzył ludzkość i na ludzkość nałożył pracę bogów, dzieło owo jest trudne do pojęcia. Wedle wspaniałych planów Marduka Nudimud stworzył Marduk, król bogów, podzielił bogstwa Anunaki wszystkie na dolną i górną grupę, przeznaczył im Bóg Anu, aby strzegli jego nakazów, <śmiech> ustanowił ich trzystu jako straż, Podobnie ustalił organizację świata podziemnego. Osadził sześćset bogów na niebie i w świecie podziemnym, aby ustanowili wszystkie nakazy, aby i bogom Annunaki nieba i ziemi przydzielił ich domeny. Wówczas bogowie Annunaki usta swe otworzyli i do Marduka Pana swego rzekli. Tak teraz, Panie, oto skoro uwolniłeś nas od obowiązków, co za przysługę możemy Ci zrobić? Uczynimy Ci sanktuarium, którego imię będzie znane. Komnata to jest jedno imię. Komnata twoja będzie miejscem twojego odpoczynku. To jest jedno słowo. Tam będziesz odpoczywał. Zbudujcie zatem Babilon, mówi Marduk. Zda, y, zadanie, którego pragniecie, cegły niech będą uformowane, wznieście tam sanktuarium. No i zbudowali w apsu, zbudowali Babilon. Tu widzimy, drodzy Państwo, no właśnie człowieka. Co człowiek ma robić? Pracować. Pracować, pracować, jeszcze raz pracować. Ta praca nie jest, drodzy Państwo, łatwa. Tak? Zresztą to w tym tekście było. I była to praca, którą no, wykonywali najpierw bogowie. I ci bogowie zostali przez Marduka uwolnieni od tego. Po prostu Marduk stworzył sobie swoich przyjaciół, właśnie tym, tych bogów, przez to, że ulżył im w cierpieniu. A na co kto miał teraz stworzyć te. pracować dla bogów, oddawać im cześć i, i podobne rzeczy robić? No, człowiek, prawda? Przesuwamy się znowu w czasie. Mamy tutaj tekst. Ja, nie będę wszystkich tekstów czytał, ale mamy takie teksty i właśnie w Babilonii tych tekstów jest o wiele więcej. Mianowicie mamy teksty, które pisali ludzie już nie o bogach. To trochę inna kultura niż ta egipska. Pisali o sobie. I jest coś takiego, co się nazywa dialog o ludzkim nieszczęściu. Czyli mamy, co bogowie co bogowie z tym zrobili, tak? a teraz zobaczmy, co ludzie o tym myślą. Jest to dialog, czyli jest cierpiący i jego przyjaciel. Cierpiący. Mędrcze, pozwól sobie powiedzieć, pozwól mi opowiedzieć o sobie. Ja, który bardzo cierpię, nie przestaję cię czcić. Gdzie mądry człowiek, który osiągnął wielkość twoją? Kto jest tym, którego wiedza może się porównać z twoją? Gdzie doradca, któremu mogę skargę przedstawić? Jestem u kresu sił. Nieszczęście przyszło na mnie. Byłem najmłodszym dzieckiem. Lot zabrał mi rodzica. Matka moja, która mnie urodziła, poszła do krainy, skąd nie ma powrotu. Ojciec mój i matka opuścili mnie. Zostałem bez opiekuna. Przyjaciel. Godne szacunku, przyjacielu, to, co mówisz, jest smutne. Złe jest to, drogi przyjacielu, co serce, co sercu twemu przekładasz ku rozwadze. Czynisz podobnym. Do umysłu głupca swój godny poszanowania umysł. Jasnym zwykle swym rysom nakazujesz być ciemnymi. Ojcowie, naszy usta... Ojcowie nasi ustali, muszą iść drogą śmierci, muszą się od... mówi się od dawna rzekę chubór przekroczę. Gdy patrzysz na ludzi razem jako całość, syn pierworodny biedaka, któryś czynił go, ktoś uczynił go bogatym, czyim ulubieńcem jest ulubieńcem, jest właściciel bogactwa, kto uczynił mu dobro. Opiekuna boskiego otrzymuje ten, kto patrzy na oblicze Boga, a bogactwa zbiera ten, kto się boi bogini. Cierpiący. Przyjacielu mój, umysł twój jest jak rzeka, której źródło się nie kończy, spiętrzone masy fal morskich, które ubytku nie mają. Chcę cię zapytać, słuchaj mego słowa, uważaj przez chwilę, słuchaj mojej wypowiedzi. Pokonane jest ciało moje, bieda mnie powaliła, szczęście odstąpiło ode mnie, przeminęło e, przemyślność, siła moja osłabła, powodzenie się skończyło, cierpienia i troski szczezniały, szczerniały, oblicze moje, plony z mojego pola dalekie są od nasycenia mnie, piwo pierwszorzędne napój życia nie wystarczy do zadowolenia. Czy dzień szczęśliwy może być stały? Chcesz poznać jego drogi, przyjaciel? Moja rozważna mowa jest szczytem rady, a twoje uporządkowane rozumowanie mową bezładną. Ty czynisz, jakbyś był odstępną, ty podobnie jak bezmyślny. E, twoja wyborna mąka z o, i oliw, ofiara z mąki, tekst się kończy. Stale bez szacunku jest to, e, tutaj się tekst się skończy, Pogodzona bogini obraca się, nad głupim, nad głupcem lituje, szukaj ciągle sprawiedliwości, twój potężny okaże ci pomoc, oddali, okaże przyjemność. Cierpiący, chylę, przed tobą, chylę się przed tobą, przyjacielu mój, pojmuję twoją mądrość. Czy dziki osioł, osioł oneger, który się nasyci, zwraca uwagę na wykonywanie boskich wyroków? A zły lew, który pożał, pożarł mięso wyborne albo od, aby oddalić gniew bogini, czy przyniósł ofiarę z mąki? Parweniusz, który pomnaża bogactwa do swojej rodziny, czy odważył, czy odważył bezcenne złoto dla bogini mami, czy, wstrzymał się w ofiarach? czy wstrzymałem się w ofiarach? Do Boga się modliłem, regularnie składają ofiary, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę całości czytał. E, państwo powiedzą, ale przecież mamy to u Hioba, prawda? No nie bardzo. Zaraz to pokażę. E, ten tekst, który przeczytałem, to jest mniej więcej, drodzy państwo, drugie tysiąclecie przed Chrystusem. Te teksty są na pewno starsze niż teksty biblijne, tak powiedzmy. Teksty biblijne są o wiele, o wiele, o wiele późniejsze, tak? 1200, 1400, ten ostatni tekst tutaj. Mniej więcej. Mniej więcej. Znaczy, pewnie mniej niż więcej, ale to jest taki, taki, tak byśmy mogli to umieścić. Drodzy Państwo, zobaczcie. Użyjmy innego mędrca biblijnego. Marność nad marnościami. To życie człowieka. Wszystko marność. Tak? I zobaczcie, że to wszystko się zgadza. Jeżeli bogowie złożyli na ludzi jarzmo, którym pod oni muszą ciągle pracować, którym oni muszą ciągle chwalić Bogów, muszą ciągle składać ofiary, muszą ciągle no, zarobić najpierw na te ofiary, prawda, żeby, żeby coś wyprodukować z tej ziemi. To rozumiecie, że to jest wszystko marność nad marnościami, bo i tak człowiek potem ginie i koniec. To może w Egipcie tylko było lepiej, bo w Egipcie, że szło na tak zwaną zachodnią stronę, za, za Nil, tam była pustynia, ale w tej pustyni tam mieszkali bogowie i ci bogowie tam mieli wspaniały kraj. Cudowny tam człowiek mieszkał. Tak jak w Egipcie sobie po prostu mieszkał. No dobra. A jaki jest człowiek Biblii? Jaki jest człowiek w Biblii? Jak, jak pokazany jest człowiek w Biblii? Otóż, drodzy Państwo, yy, zupełnie niechronologicznie sięgnijmy do pierwszego opisu Księgi Rodzaju. A może nie, do drugiego. Dlaczego? Albo w drugim rozdziale, to on jest starszy, podobnie jest do tego z y, opisu z Egiptu. Gdy Pan uczynił niebo i ziemię, czy tam dwa, cztery, i nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, żadna trawa polna nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zesłał deszczu na ziemię, i nie było człowieka, by uprawiał ziemię i rów, y, kopał w ziemi, aby w ten sposób nawodnić całą powierzchnię gleby. Wtedy Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. Tchnął jego w nozdrza, tchnienie życia, z czego człowiek stał się istotą żyjącą. Tak? Już w tych trzech wersetach zobaczcie Państwo, mamy trochę inny charakter, tak? Inny, inne spojrzenie. Dlaczego? Bo zobaczcie drodzy Państwo, że to jest tak, że Bóg daje. Deszcz. Czyli Bóg się nie wymiguje od pracy. Daje deszcz. No Ale co po deszczu, jeżeli nie ma kanału? Rozumiecie? Musi być ktoś, kto własną przemyślnością poprowadzi ten kanał. Tak? Kto wykopie ten kanał. Bóg da deszcz. Bóg da słońce. A człowiek? A człowiek musi dać swoją pracę. Zobaczcie, drodzy Państwo, że to nie jest tak, że człowiek jest tutaj niewolnikiem Pana Boga. Bóg daje mu jedno, a człowiek ma dać drugie. To kim jest człowiek? Współpracownikiem. Oczywiście zachowując pewną, e, pewną gradację, prawda? Jakaś gradacja jest, ale jest współpracownikiem Pana Boga. Więcej widzimy to w tym pierwszym e, opisie stworzenia świata, kiedy Pan Bóg postworzył z całego świata, Bóg mówi tak. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi. I uczyni Bóg człowieka. Na swój obraz Bóg stworzył. Uczyni człowiek, Bóg mężczyznę i niewiastę. Zobaczcie, w tych tekstach nie było. Tu mowa o rozróżnieniu płci. A tu autor mówi. Autor biblijny mówi o rozróżnieniu płci. Dlaczego? Bo widać, to jest coś ważnego. tak? To jest istotna sprawa. Jakaś istotna rzecz. Widać, do czegoś jest to potrzebne. Do czego? Wracam do drugiego rozdziału. I za, yy, zasadziwszy ogród na, w Eden na wschodzie, Bóg umieścił tam człowieka. I Bóg tam w tym yy, wziął człowieka, umieścił go, aby go uprawiał i doglądał. Tak? Ma uprawiać i doglądać. Człowiek ma uprawiać i doglądać cały, cały ten, yy, jak się nazywa, cały ten yy, o, ogród Eden, tak? Ma współpracować z Bogiem. Tak? Współpracować. I zobaczcie, że Pan Bóg się zastanawia nad tym człowiekiem. A może byśmy uczynili człowieka? A może zróbmy człowieka. Nie człowieka w ogóle jako właśnie jakąś tam marionetkę. Nie człowieka jako niewolnika. Uczyńmy człowieka podobnego nam. Zobaczcie, co on ma robić. Niech panuje. To jest takiego obrazu w tekście, w tych tekstach, które ja teraz przeczytałem, nie ma. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że tak, ale wybrał ksiądz cztery teksty i przeczytał nam ksiądz cztery teksty. i To jest ilustracja tylko. Człowiek nie jest tam, nie, nie, w tych tekstach nie, nie, nie pokazuje swojej wielkości właśnie z punktu widzenia Pana Boga. Bóg powiedział, masz być panującym, masz panować na tej, na tej ziemi. I zobaczcie Państwo teraz, w kontekście tego, z, z, otwórzmy na psalmie. Otwórzmy na psalmie ósmym. Znany państwu bardzo dobrze psalm. Jego początkowe słowa aż się cisną w tej chwili jakby po tym, co powiedzieliśmy. Cisną się jakby na usta. O Panie nasz Panie, jak przedziwne jest imię Twoje na całej ziemi. Tyś Twój majestat, Twój majestat wyniósł ponad niebiosa. Sprawiłeś, że usta dzieci i mowląt oddają Ci yy, Oddaję Ci chwałę na przekór Twoim wrogom. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, któreś Ty uczynił, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? To jest pytanie, które się pojawia. No dobrze, nie jestem niewolnikiem, nie jestem marionetką, to ja mam na tym świecie rządzić. Rządzić, mam panować. Panie Boże, kim jestem dla Ciebie? Ja, człowiek. Kto ja jestem? I ten zachwyt, to zdziwienie człowieka nad sobą, zdziwienie nad swoją kondycją, nad tym, że, że no nie jest równy Bogu, no bo, bo nie jest Bogiem, tak? Jestem zupełnie kim innym niż tak to, że ci ludzie, którzy to pisali, to mieli kontakt z tymi innymi kulturami. Wiedzieli, jak tam, e, pytali tam mieszkających ludzi w Egipcie, w Babilonii, a jak wy to rozumiecie, kim jest człowiek, kim są bogowie? No Wiecie, była wymiana, nie tylko gospodarcza, także intelektualna. Dokonywała się na płaszczyźnie tak zwanych skrybów. Dobrze, ale ten człowiek, patrząc na to wszystko, Patrząc, że w Izraelu jest zupełnie inna koncepcja Boga, człowieka, człowieka, który jest partnerem dla Boga, człowiek pyta, a kim ja jestem? I to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ to pytanie powoduje, że człowiek zaczyna zastanawiać się, kim ja jestem, ale odniesieniu do Boga działającego. I tu jest ta dynamiczność, o której ja mówię. tak? Bóg działa, Bóg coś mi robi. I ja myślę, to kim ja dla ciebie jestem, Panie Boże? Uczyniłeś mnie niewielkim, niewiele mniejszym od istot niebieskich. Obdarzyłeś władzą nad dziełami rąk twoich. Położyłeś wszystko pod moje stopy. Kim ja jestem? Kto ja jestem? No, ktoś może powiedzieć, dobrze, w porządku, no, to jest taki zachwyt właśnie człowieka nad sobą, czy myślenie człowieka na, ten, na swój własny temat, no, ale, drodzy państwo, to nie jest takie proste. Mamy taki tekścik, tekst się nazywa Hiob właśnie i oczywiście w tym tekście Hioba mamy, drodzy państwo, sytuację, w której spotykamy się z, zresztą to było dzisiaj w czytaniach, na radę Jahwe przyszedł również i szatan należący do e, otoczenia Pana Boga. Proszę rozumieć szatana tu nie w ten sposób, że jest to ten nasz szatan, e, tak jak my go teraz rozumiemy zły demon, który przystawia się Bogu, człowiekowi, i tak itd., itd. Nie, drodzy Państwo, w ten czas jeszcze, bo to przecież to się rozwija, cała ta teologia ten czas jeszcze było to tak, że ten szatan to był ktoś, to spełniał, to piękne słowo jest, tylko że ono nic nie wyjaśnia, adwokatus diaboli. Kto to jest adwokatus diaboli? To jest ktoś, kto szuka dziury w całym, tak? Czyli dzisiaj powiedzielibyśmy śledczy, prokurator, tak? Przychodzi i patrzy, a czy ty przypadkiem coś złego nie zrobiłeś, tak? I to jest właśnie, taką funkcję przeżywał właśnie ten, czy miał ten właśnie satan, czyli ktoś, kto miał szukać się, no właśnie zarzewia jakiegoś zła na świecie. No i proszę bardzo staje ten satan przy Panu Bogu i pyta Pan Bóg go, a co ty robisz? A no ja przechodziłem, to jest pierwszy rozdział w ogóle, przemierzałem ziemię, wędrowałem po niej. No i zdanie w ósmym wersecie pierwszego rozdziału Niesamowite. Mówi Bóg tak. A zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Nie ma na całym świecie drugiego, tak który był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny, unikający grzechu, jak właśnie Hiob. Pokażcie mi Państwo w tych tekstach, że bogowie się chlubią człowiekiem. Nie ma takich tekstów. To jest Biblia, pokazuje nam człowieka, który jest partnerem Pana Boga. Tak, ale jest kimś, kto jest dla Pana Boga taką właśnie, no użyjmy tego słowa jeszcze raz, chlubą, tak? Bóg mówi, patrz na człowieka. Patrz, jaki on jest wielki. Patrz, jaki on jest wspaniały. Patrz, widziałeś Joba? Potem drugi raz to przychodzi, bo... bo yy, Hiob, te szatan mówi do Pana Boga no Panie Boże, no przecież on Cię on ma obowiązek nawet Ciebie chwali przecież obrażyłeś go wszystkim ma ogromny majątek i tak dalej, Pan Bóg mówi sprawdź, sprawdź, proszę Cię bardzo tak, no i majątek zostanie od niego zabrany i cóż y, powiedział y, Hiob na to? Hiob stał Rozdarł szaty, ogoi głowę, oddał pokłon Bogu i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę. Pan dał, pan zabrał. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. No dobra, przychodzi drugi szatan, znaczy, szatan jeszcze raz. Przemierzałem ziemię. A zwróciłeś uwagę na sługę mego Chioba? Drugi raz Pan Bóg mówi. Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i kręcy zła. Jeszcze trwa w swojej prawości, choć nakłoniłeś mnie do zrujnowania go. Na próżno. Na to szatan. Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Pociągnij proszę, wyciągnij proszę rękę, dotknij jego ciała i kości. Na pewno ci będzie w twarz złożeczu. A Pan Bóg, ja sobie wyobrażam to, z miną taką pewności jest w Twoim ręku. I dalej jest cała, cała księga Hioba i my wiemy. Hiob ani razu nie wycofał się z wiary Pana Boga. Nigdy nie przypisał Panu Bogu stwierdzenia, że Pan Bóg coś źle z zrobił. On po prostu tylko mówił, jak to wytłumaczyć? Jak to zrobić? No, zawsze wszystko dobrze robiłem. Dlaczego Pan Bóg mi to robi? On nie wie, Hiob nie wie, że właśnie Pan Bóg się założył z szatanem, tak? I znamy Księgę Chyba, wiemy jak to się kończy. Chiob ma y, po stokroć więcej tego, co miał. Tak? znaczy Pan Bóg mu to y, wynagrodził. tak? Ale zwracam waszą uwagę, zwracam waszą uwagę, drodzy państwo, na to, że dwa razy w tej księdze Bóg chlubi się człowiekiem. Mówi, patrz na człowieka, patrz jaki to wspaniały człowiek. No ale to On nie za darmo Ciebie czci. Jest w Twoim ręku. Ja jestem Jego pewien, tak? Zobaczcie, drodzy Państwo, pokazuję tego człowieka. Znaczy celem moim dzisiaj jest właśnie pokazanie, kim jest ten człowiek. Człowiek, który jest zupełnie inny niż, niż ten obraz, obraz w Biblii jest zupełnie inny niż obraz w tych innych tekstach innych narodów okolicznych. Inny dlaczego? Bo Bóg inaczej przychodzi do człowieka. I zobaczcie, drodzy Państwo, że samo objawienie nie ma sensu, jeżeli człowiek nie jest partnerem Boga. Oczywiście proszę słowo partner yy, wziąć odpowiedni granacji, prawda? No, nigdy człowiek nie będzie partnerem do Pana Boga, bo nigdy nie powie Panu Bogu Panie Boże, prawda? Cześć stary, prawda? To, to nie ta klasa, to nie ten, nie ten przedział, prawda? Ale jest partnerem, bo robią, ro, robią takie same interesy, tak? Robią, pracują, współpracują w jakiejś takiej samej działalności. I w ogóle objawienie, jeżeli mówimy, że objawienie jest dynamiczne, to ono zakłada właśnie taki obraz człowieka. Obraz tego, który jest współpracownikiem Pana Boga, partnerem Pana Boga. Tak jakby Pan Bóg coś robił i powiedział, to teraz na ciebie czekam, a żebyś ty to zrobił, tak? I można by teraz się zastanawiać, dlaczego jest tak właśnie, dlaczego Pan Bóg tak to właśnie robi? No, widzimy, że że Pan Bóg tak to chce zrobić. Widzimy, że Pan Bóg zostawia tę przestrzeń na wolność człowieka. Jakże wielki jest człowiek w Biblii, jakże wspaniały, jakże przez Pana Boga no, otoczony troską. Ale dlaczego tak to jest? Więc tak, z jednej strony odpowiedź Soboru Watykańskiego II z Konstytucji właśnie o właśnie objawieniu Bożym jest tutaj lakoniczna i nic nie wyjaśnia. Tekst brzmi. Spodobało się Bogu objawić człowiekowi. Koniec cytatu. To nic nam nie wyjaśnia, bo Bogu się spodobało. Nie wiemy, dlaczego tak jest, tak? Ale zastanawiając się jednak nad tym, dlaczego Bóg tak w ten sposób postępuje, to zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że my i to myślę, że będziemy mogli zobaczyć w toku naszego wykładu, że my możemy dostrzec tutaj zamysł Pana Boga, że Pan Bóg chce się pokazać człowiekowi. Chce, żeby ten człowiek mógł coś o nim powiedzieć. Że ten człowiek mógł coś jakoś no, opisać tego Pana Boga. A opisując tego Pana Boga, poznając tego Pana Boga, żeby z tym Panem Bogiem był zjednoczony, nazywamy to miłością, zjednoczony. I żeby z tego zjednoczenia nastąpiło wzrost człowieka. Strasznie to skomplikowane. Jeszcze raz. Bóg robi to tylko dlatego, żebyśmy mogli z Bogiem być w niebie. No tak, żeby powiedzieć tak bardzo krótko. Tak? Ale żeby mógł to zrobić, to potrzebował tysiąca lat, żeby przekonać człowieka. Nie, żeby mu narzucić, patrz, to ja jestem, patrz, to ja jestem Jachwę. Nie. Pan Bóg przyszedł do człowieka i powiedział, Abrahamie, chciałbyś zmienić swoje życie? No jasne. No to chodź. I nie mówił, ja jestem jedyny Bóg, tak? O tym jeszcze będziemy mówili, więc ja teraz nie będę tak dużo o mówił. Abraham dostrzega w Panu Bogu spełnienie swoich problemów. Czyli z tego wynika, że Pan Bóg chciał zrozumieć problemy pana człowieka i wziąć te problemy i po prostu je wyciągnąć na, na, jakby na, na, na, na, na przed człowiekiem i powiedzieć: Rozwiążmy, rozwiązaliśmy. A, Panie Boże, to może dalej jakieś interesy zrobimy. Dobra, następny problem Pan Bóg wyciągnął, rozwiążmy. Ale nie może to być tak taki układ między człowiekiem a Bogiem, czyli objawienie, nie może nastąpić, jeżeli człowiek dla Pana Boga nie jest partnerem. Nie jest kimś, z kim Pan Bóg może porozmawiać. Zobaczcie więc, drodzy Państwo, że no jest istotnym, tak mi się wydaje, jest istotnym spojrzenie na człowieka e, zanim rozpoczniemy o o Panu Bogu. Dlatego, że, jeszcze raz powtórzę to, Bóg dostosowuje poziom, zdobór słów, sytuacji do sytuacji człowieka. O tego konkretnego człowieka. I to jest, drodzy Państwo, pierwszy jakby taki... No, takie takie pewne tło, które jest tutaj dla bardzo potrzebne do tego, żebyśmy y, zrobili. A drugie tło też jest związane z człowiekiem. drodzy państwo, zobaczmy, kim jest ten człowiek? No, konkretnie, to znaczy czym się zajmuje? Teraz widzieliśmy jego chwałę, jego wielkość i tak dalej. Czym się zajmuje to, ten człowiek? No, jest rolnikiem albo pasterzem. Znaczy coś z tym albo z tym związane. Najpierw pasterzem, potem rolnikiem. I drodzy Państwo, ten człowiek jest jakby osadzony w konkretnej rzeczywistości. Abraham jako protoplasta rodu miał prawo wybrać sobie swojego Boga. Kto mu dał to prawo? No takie było prawo w XVII wieku przed Chrystusem, prawo babilońskie, czy dokładnie asyryjskie. Takie po prostu było prawo. Jak była rodzina, gdzie na czele był szejt, jego synowie, synowie, synów, synowie, synów, synów i tak dalej, taka piramidka się robi, to któryś z tych synów może powiedzieć, tak ojcze, ale teraz ja chcę być, mieć swój własny ród. I on się stawał ojcem, tak? I jak odłączał się od domu swojego ojca, to mógł sobie wybrać Boga, Boga opiekuna. Tak? I zobaczcie, że to jest człowiek, który... No jest zakorzeniony w tamtą kulturę, jest zakorzeniony w tamtą sytuację, w swój czas jest zakorzeniony. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że ten człowiek, który do którego Pan Bóg przychodzi, no jest człowiekiem raczej niewykształconym, raczej takim, jakby to powiedzieć, prostym, tak? Idzie i najpierw tą motyczką tam tę ziemię spulchnia, potem tam rzuca to ziarno, potem tą ziemię podlewa, no potem bierze sierpści na te, te, te pszenice, No i koniec, no no właśnie, o, i tak to właśnie robi. Tak? Mamy, mógłby dość powiedzieć, ale tam nie było jakichś uczonych ludzi w tym czasie, no mamy takich ludzi, oni byli związani głównie ze świątynią. Ale jeżeli świątynią, to zobaczcie Państwo, musimy być gdzieś już po Salomonie, bo to Salomon buduje świątynię, tak? A wcześniej? Wcześniej świątyń nie ma. Wcześniej te personie świątyni się zbior tworzy, tak? I. Tak. Teksty napisali wykształceni ludzie. Potem. Potem, tak? Ale właśnie, było ich niewielu. Ciekawą rzeczą jest, nie wiem czy Państwo zwróciliście na to uwagę, jak czytacie psalmy, tak, macie psalmy, możecie tam sobie czytać te psalmy, w porządku, zwróćcie uwagę, że ten człowiek w psalmach jest w większości na atakowany, że ten człowiek jest w większości poddany jakimś próbom że ten człowiek w większości jest człowiekiem cierpiącym. Z takiego czy innego powodu, nie, nie, nie, nie szukajmy tutaj w tej chwili pewnie generalne spojrzenie, z, zróbmy tylko. Nawet mowa jest o czymś, taki kategoria jest teologii biblijnej, nieprzyjaciele w psalmach. Jeżeli człowiek w psalmach coś wielbi, cieszy się z czegoś, prawda? To z czego? Z interwencji Pana Boga. Ja czasem zadałem, kiedyś sobie zadałem takie pytanie, czy to znaczy, że ludzie, którzy mieszkali razem z psalmistą, to wszyscy byli źli? Niedobrzy? Bo on przecież mówi o swoich sąsiadach, o bliższych, dalszych ludziach, którzy no właśnie robią mu na złość, którzy robią mu jak wbrew. I teraz to jest wykształcony człowiek? No, może i jest wykształcony, ale jak bardzo poddany Takiemu ludzkiemu, zwykłemu cierpieniu, tak? No dobra, to dzieci wykształceni ludzie, tak? No dobra, oni są w środowisku wokół świątyni. Kapłani, niektórzy. Kapłani, a przede wszystkim skrybowie, tak? Czyli ludzie, którzy związani są z pisarstwem. Tak, to była klasa, e, no, rządząca może nie, ale taka intelektualna, najwyższa, wiecie, klasa w uczestnim Izraelu. Oni umieli czytać i pisać. A jeżeli umieli czytać i pisać, to znaczy że robili archiwum. To znaczy, że mogli czytać to archiwum. Mieli bibliotekę. Jak mieli bibliotekę, chwała wszystkim bibliotekarzom, to, drodzy państwo, zobaczcie, że mogli rozwijać się dalej. I to tak, oni, oni pisali. I jest taki pogląd, że w ogóle większość tekstów napisali, większość tekstów świętego napisali właśnie ci bibliotekarze, czy znaczy skrybowie, tak? Że to jest jakoś tutaj, to działanie. I, i. I, i, bo to jest i ze swojej głowy, Hiob jest poematem, który zresztą odniesienia czy pierwowzór babiloński, żeśmy tutaj pokazywali, prawda? Są też inne fragmenty, których oczywiście nie, nie czytałem, prawda? Ale zobaczcie Państwo, że, że jest to sytuacja taka, że ci ludzie musieli zaprząc swój własny intelekt, zaprząc swoje własne doświadczenie, żeby powiedzieć coś o Bogu. Tak, to jest coś takiego, że Bóg się objawił. Ale objawił im się w konkretach, w konkretnej sytuacji, a czy niekoniecznie otworzył okienko w niebie i powiedział, to ja jestem. Tak? Bo na przykład objawił się przez to, tak jak w tym, przepraszam, psalmie drugim czy ósmym czytaliśmy, gdy patrzę na niebo, dzieło twoich palców, na księżyc i gwiazdy, któreś ty uczynił to zastanawiam się, kim jest człowiek, tak? Zobaczcie zatem, że, że niebo, gwiazdy, księżyc, słońce są objawieniem Pana Boga. Człowiek patrząc na nie mówi, to kim jest człowiek? To kim jest Bóg, który to wszystko stworzył, a mnie uczynił zarządcą tego wszystkiego? To kto to jest Bóg? O, i to jest pytanie, które posuwa objawienie do przodu, Tak? Czyli tak też Pan Bóg, tak też takie objawienie też wykorzystał. My o nich będziemy mówili. Jedne z punktów jest poza, jak to było, stworzenie jako Epifania. O. Dobrze, zrobimy to jakoś tutaj, jako, jakoś jeszcze będziemy robili. Zobaczcie więc, drodzy Państwo, że ten człowiek, który tutaj pokazany jest w Piśmie Świętym, jest raczej niewykształcony, raczej rolnik, raczej hodowca, tak? Wcześniej hodowca, a dopiero potem uprawiający ziemię. I ten człowiek jest kimś, kto jest właśnie wpisany w czas bardzo mocno. I Pan Bóg go z tego czasu nie wyrywa. To jest bardzo ważne. Pan Bóg nie wyrywa go z tego czasu, tylko Bóg Wchodzi w ten czas. Z czego możemy przyjąć taką tutaj hipotezę, że to objawienie to są interwencje pana Boga w czas? Tak? Bóg wchodzi w czas, o w ten czas wchodzi z tą informacją, a w ten czas wchodzi z tą informacją, a w kolejny czas z inną informacją. Co z tego wynika? że człowiek na samym początku nie ma pełnej informacji. Kiedy jest pełna informacja? Zakończmy ten czas, jakby tutaj zobaczmy y, tutaj spojrzenie. Kiedy jest pełne objawienie Pana Boga? W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Ciach, koniec. To jest, to jest zamknięcie objawienia. tak? Do tego czasu Bóg wchodzi w świat. I teraz my, stając przed y, objawieniem, My możemy powiedzieć tak, tak naprawdę to my wiemy wszystko. Przy czym, e, no nie wiemy wszystkiego, tak? A dlaczego? Bośmy nie poszli na studia teologiczne, no? Właśnie teraz to robimy, tak? Uzupełniamy. Czyli obraz Boga przed dwoma czy trzema laty był inny niż obraz Boga, który mamy dzisiaj, tak? A za 10 lat, słuchajcie, jak już całe pismo święte zrobi, to zobaczycie, jaki będzie mi obraz Boga, tak? Rozumiecie? To jest ta dynamika tego objawienia. Ciągle to objawienie się tworzy. Do Pana Jezusa w całości świata czy narodu, tak? Żebyśmy mieli źródło, a od Pana Jezusa to każdy człowiek jest, idzie na tej samej drodze, drodze objawienia. No więc, drodzy państwo, taki jest kontekst. Tak ten kontekst moglibyśmy, już dwa konteksty żeśmy pokazali, tak ten kontekst moglibyśmy tutaj za naszkicować, bo to oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że, że ja szkicuję, tak? To jest taki rysuneczek szybki piórkiem robiony, bo trudno to wszystko ogarnąć tutaj w tym wszystkim. Wyciągnijmy z tego wniosek. Rozumiemy zatem, dlaczego my musimy trzymać się ciągle kurczowo tej książki. Dlaczego? Dlatego, że jest ona zapisem tego wchodzenia w czas. Eee, biblista czy w ogóle teolog nie może od tej książki odejść. Nie może. Bo tu jest doświadczenie wchodzenia Boga w czas, interwencji Pana Boga, objawienia się w czasie. To nie jest książka, która jest podręcznikiem moralności. To znaczy, no nie, ona jest podręcznikiem moralności, ale to jest raczej wtórne. Pierwszą rzeczą, która to, która to książka jest, to jest zapis objawienia Pana Boga. Zapis wejścia Pana Boga w historię. I, drodzy Państwo, jeżeli człowiek zapisywał, tu musimy poświęcić chwilę czasu temu komuś, kto to zapisywał, to zobaczcie, że on zapisywał to, co sam wiedział. To, co sam przeżył. On nie zapisywał wszystkiego. On nie wiedział o wszystkim. I dlatego my też musimy podejść do tej sprawy objawienia z punktu widzenia historycznego. Dlaczego? Bo żaden z autorów, oprócz Pana Jezusa, żaden z autorów tekstu Pisma Świętego nie zna prawdy w całości do końca. I jeżeli ja powiem w którymś momencie Państwu, że no Mojżesz nie był monoteistą, to Państwo powiedzą, jak to Mojżesz nie był monoteistą? No przecież jest dziesięć przykazań. No, zobaczycie, dziesięć przykazań. No dobra, ale Mojżesz dał ten tekst powtórzonego prawa 6.4 Jahwe Elohenu, Jahwe Echad. Tam jest słowo echad", jeden. To on jest, czyli Jahwe jest nasze, Jahwe nasz Bóg, Jahwe jest jeden. No to przecież to jest czysty monoteizm. A to Mojżesz napisał? Mamy drodzy, trudności, drodzy Państwo, i dlatego musimy do tego podejść właśnie historycznie, tak? Tu, tu rozumiemy, dlaczego to musi być historyczne. Dlaczego my musimy do tego dojść w ten sposób? I dlatego, dlaczego jest to dziesięć, czy dziewięć, jeszcze zostało nam 9 spotkań, tak? Dlaczego tak? Osiem? Drodzy Państwo, no od początku tego wykładu się ilość wykładu. Rozumiem, w dzisiejszym dzień dobra, ok, w porządku. W porządku. Czyli zobaczcie Państwo, że mamy autora, tak? Znaczy, ja, ja chcę w tym momencie wyciągnąć bardzo mocno osobę autora tekstu Pisma Świętego i powiedzieć, słuchajmy go. Bardzo uważnie słuchajmy go. Dlatego, że ten człowiek mówi o swoim doświadczeniu. My poznajemy Boga. Tak, my poznajemy Boga. Gdzie? Jak? Przez tego człowieka. Dziwne to jest, drodzy Państwo, ale my możemy zobaczyć Boga, możemy zrozumieć Boga, patrząc na człowieka. Czyli dokładnie słuchając o tym, jak Pan Bóg w jego życiu zadziałał. I to jest niesamowite. I to jest, drodzy Państwo, właśnie też ten aspekt tej dynamiczności tego objawienia. Po prostu ten człowiek pokazuje nam swoje własne przeżycia, swoje własne myślenie, swoje własne odczucia. I pokazuje nam swoją własną historię. Na przykład historię grzechu. Tak? I w tym wszystkim okazuje się, Pan Bóg jest. I ja mogę powiedzieć, jej, to Pan Bóg istnieje. I dopiero w tym momencie, gdy ja zobaczę człowieka, jaki szacunek musimy mieć dla człowieka, który napisał to, ten tekst Pisma Świętego. Szacunek z tym znaczeniem, jak musimy uważnie czytać Jego słowa. Dlaczego? No bo... No bo nie mamy innej drogi do Pana Boga niż ten ten człowiek. A czy mamy, możemy spojrzeć na niebo, dzieło palców twoich, na księżyc gwiazdy, który sam utwierdził, i powiedzieć, Panie Boże, jak jesteś wielki. Fajnie, dobrze, no tak, ale to inni też na to patrzą. I nież mówią, że o proszę bardzo, jaki wielki, wspaniały Pan Bóg. Tylko, że my wiemy coś więcej. My wiemy dalej. Tak? Zobaczcie, drodzy państwo, zatem, że dotykamy, znaczy tym moim krótkim wykładzikiem, Czy znaczy krótkim, hmm, już prawie półtorej godziny mówię, yy, tym wykładzikiem właśnie chciałem państwu pokazać ten, ten dynamiczny aspekt tak? i pokazać mniej więcej przestrzenie, które będziemy się yy, poruszali. tak? Oto właśnie te przestrzenie. No i po takim wstępie... Podejmijmy próbę odtworzenia historii zbawienia. Tak tu jest napisane. Próba odtworzenia historii zbawienia. No więc spróbujemy od następnej z naszego spotkania, które będzie za miesiąc. Spróbujemy to zrobić. Serdecznie zapraszam. Może są jakieś pytania? Pytań brak. Pamiętajcie, że ja bardzo lubię pytania. te są pytania. Dobrze. Podziękujmy Panu Jezusowi za ten czas.